All right. <laughs>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 Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zaczynamy je od tragicznej wiadomości. Na stacji w Łańcucie pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci. Zorganizowana została komunikacja zastępcza. Pasażerowie pociągu będą tą komunikacją przewożeni w dalszą podróż. Mówił rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie nadkomisarz Piotr Wojtunik. Na trasie łańcuch Przemyśle Główny pociągi nie kursują. Podmuchy mogą sięgać nawet do 85 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w prawie całym kraju.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 W aktualnościach przypominamy, ceny paliw przez całe święta są zamrożone. Za litr benzyny 95 do wtorku zapłacimy maksymalnie 6,21 zł, a za litr diesla 7,87. Regulacja cen paliw nie obejmuje gazu LPG.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 W nich teraz ważna rada w kontekście Wielkanocy. Dietetycy radzą, warto skupić się na jedzeniu. Wolne spożywanie i dokładne przeżywanie pokarmów znacznie poprawiają trawienie. To element tak zwanego uważnego jedzenia, mogącego pomóc uniknąć przejedzenia w święta, przypomina dietetyczka Kinga Głaszewska-Furman. Nasz mózg potrzebuje około 20 minut, żeby doszedł do niego sygnał, że już jesteśmy najedzeni, więc im wolniej przeżuwamy i rozgryzamy pokarm, tym jest szansa, że zjemy mniej i będziemy najedzeni. To się nazywa tak zwane uważne jedzenie. To jest taka technika, która polega najpierw na patrzeniu na pokarm, jaka może być jego struktura. Później mamy ten zmysł węchu, czyli żeby się skupić też na zapachu. I jak coś przegryzamy, no to żeby kilkanaście razy przegryźć dany kęs, to też ułatwi naszemu organizmowi, żeby się szybciej i sprawniej trafić. Dietetycy radzą też, by wypić szklankę wody przed posiłkiem. To także pomaga w uniknięciu świątecznego przejedzenia. Można dać książkom drugie życie i pomóc innym. To w ramach Dobrozbiórki, czyli nowej akcji Polskiego Czerwonego Krzyża. Można oddawać nieużywane książki i w ten sposób wspierać potrzebujących. Tłumaczy dyrektor Podlaskiego oddziału PCK Łukasz Zaniewski.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy może popadać na termometrach od 2 do 10 stopni. Lany poniedziałek rzeczywiście będzie mokry, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 10 do 12 stopni w większości regionów. Jedynka. Polskie Radio 8 minut po północy, dziś poniedziałek, ten lany poniedziałek, 6 kwietnia i 96 dzień roku. Wschód słońca o 6.00, dwie zachód o 19.16. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 219 lat temu Napoleon podpisał dekret o utworzeniu Pułku Polskich Szwoleżerów Gwardii. 130 lat temu w Atenach rozpoczęły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. 104 lata temu Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o objęciu władzy państwowej nad ziemią wileńską. Oznaczało to włączenie tzw. Litwy Środkowej Skład Rzeczypospolitej. 87 lat temu podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Józefa Beka w Londynie ogłoszono przekształcenie gwarancji brytyjskich dla Polski z 31 marca w gwarancje wzajemne. 36 lat temu Sejm uchwalił ustawy o Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. Ich konsekwencją było przekształcenie Milicji Obywatelskiej w Policję oraz zastąpienie zlikwidowanej służby bezpieczeństwa Urzędem Ochrony Państwa. Imieniny obchodzą...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 Muzyka nocą. Splendor, don't take offense at my innuendo. muzyka nocą? Taką propozycję mam. Niech noc będzie z nami. Dziś tutaj jesteśmy um, we trójkę. Nie ma Kajetana, nie ma Andrzeja. Nie, na pewno ja powiem Państwu szczerze, tu wielu osób nie ma. Ale jest Dominika, jest Karol i jest Paweł. Także Dwie, trójkę. Jesteśmy, a program to jedynka. Ale oczywiście, jeśli ktoś chce kiedyś tam sobie posłuchać trójki. Także Polskie Radio można. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym w zasadzie, żeby słów było mało, ale nie było to tak, że tylko będzie grać muzyka Albo tylko zapowiedzi, piosenek będą. Nie, nie, nie. To by było... Zbyt prosto i tak powiedziałbym pusto. Dziś proszę Państwa będą myśli. Kiedyś chyba rok temu taką noc urządziłem. No i muszę powiedzieć, że chyba to była audycja, która spotkała się z największym oddźwiękiem później. Zobaczymy jak będzie teraz. Zacznijmy od myśli... Krzysztofa Bilicy to autor aforyzmów przez lata piszący w przekroju. No i zobaczmy, tak nawet nieco, że pozaznaczałem, jedziemy po prostu jak lecą, tak się wyrażę. Śmiesznie trzymać wytrych pod kluczem. Niebo w gębie zależy od podniebienia. Udawać głupiego można jedynie wśród głupich. Oni tego nie potrafią. Lepiej jeść ręką niż z ręki. O, i to jest, proszę państwa, jeśli ktoś państwu powie. No wiesz co, tak ręką, to wtedy powiedzieć, lepiej jeść z ręką, spojrzeć w oczy, niż z ręki. I od razu ta druga osoba, oj, wiedział skąd, jak to wyszło. Widzą państwo? Myśli. Tak właśnie jest z myślami. Jest nas 38... 38 milionów. Nie za dużo zer? Wyjątki potwierdzają reguły. A jeśli od tej reguły jest wyjątek? No, bystre. Przyznają państwo, że naprawdę bystre, nie? Krzysztof Bilica nazywa się ten autor. Yy, jeszcze trzy. Nie możesz zasnąć, licz polityków. Plotka z plotki staje się wielorybem. Uwaga na wykrzykujących, niech żyje podstęp. There's gotta be a record of you some place. You gotta be on somebody's books. The lowdown, picture of your face. Your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain, yeah. somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for, on every street. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wings It's a dangerous road The hazards are slow And the fireworks over liberty exploding again And it's your face I'm looking for on every street I'm still on the kiss It's a ravenous town. You still refuse to be traced. Seemed to me such a waste. Every victory has a taste that's bittersweet. Fire Straits, utwór On Every Street. Dzisiaj Dominika, o której Państwu mówiłem, Państwo pamiętają, prawda? Mówiłem, że jest Dominika dzisiaj z nami. Dominika dziś została poproszona przez prowadzącego audycję, czyli przez Pawła, żeby tak pomogła z wybraniem muzyki. A Dominika, no to, ale ja tym chciałem w lat 80 tak sobie pomyślałem, czyli pewnie to, co tam rodzice jej, prawda, puszczali, grali czy, czy w samochodzie, czy tam z kaseciaka i tak dalej, y, jak, prawda, no, po, po latach, już Kasyciaków nie było wtedy nawet. Y, Wracała do muzyki rodziców. Zgadza się czy nie? Zgadza się. Tak, kiwa głowę. Proszę Państwa, yy, dziś yy, myśli yy, w nocy yy, i zacząłem od y, Krzysztofa Bilicy. Naprawdę niektóre są w punkt. No bo na przykład, dlaczego wierzący nie dają wiary niewierzącym? Czy ten, kto przypala cygaro banknotem, ma fantazję? Nie, on ma pieniądze. Świat, owszem, stoi przed nami otworem, ale <świat> Wiedzą państwo, nie? Dobrze. Coś też, też Damnice spodoba nam się. Ech, dusze ciał niebieskich są już automatycznie w niebie. Skrywanym obliczem orłów jest reszka. Niektóre powieści czyta się kilka godzin. Niektóre aforyzmy kilka tysiącleci. Sytuacje dwuznaczne są jednoznaczne. A propos tamtych jeszcze niedokończonego zdania. Lizus nie pokaże języka, prawda? Nie wiem, o co tu chodziło. Otwartym umysłom zawsze coś wpadnie do głowy. Kompozytorów powinno się znać przede wszystkim ze słyszenia. Nie każda gwiazda dostanie się do nieba. Prawda, która wychodzi na wierzch, może stać się powierzchownia. Nie wiem czy państwo pamiętają, był taki zespół kiedyś YouTube. No, to właśnie on był teraz. Dziś noc z myślami, ale nie z bo to są myśli różnych osób. W pierwszej godzinie Krzysztof Bilica i naprawdę, ja będę nie za szybko to czytał, ja będę robił pauzy, ale tu, w tym, co teraz przeczytam, w tych kilku, naprawdę można sobie znaleźć w ogóle filozofię życiową. No bo na przykład człowiek przechodzi w swoim życiu od dadaizmu przez romantyzm średniowiecze do starożytności. No musiałem tak zagrać, nie? żeby było no, o co chodzi. Różne tam, prawda, epoki i tak dalej. a po prostu małe dziecko dodaje, a na koniec starożytność. No, trochę pomogłem. Płynący z prądem zarzucają płynącym pod prąd, że się umoczyli. Spadasz? rozwin wreszcie skrzydła. I teraz uwaga, proszę Państwa, na dziś raz do roku czujemy się wnukami babki wielkanocnej i dziadka do orzechów. Są książki, które nie wyszły, a jednak zostały wydane. Świeć przykładem, zgaś zbędną żarówkę. Komar, brzęcząc, prowadzi najpierw wojnę psychologiczną. Gdy staje winda, zaczynają się schody. Zalewa czy krew? Oddaj ją honorowo. zespół Republika. Proszę Państwa, super ta piosenka Lawa, naprawdę. Za, aż zapomniałem, że taka była. Ale jeden moment, to ja jakbym jakąś inną piosenkę i żaden z nich nie słyszy cię. No wiem, że to znam skąd, No i proszę Państwa, nie wiem skąd to znam. No. Posłuchajmy w ogóle, czego my słuchamy. Polskie Radio. Jedynka.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 You might not love me anymore I was shivering in time I was shivering inside time There this. Mistrz nad mistrze Można powiedzieć to Brian Ferry I Roxy Music yy, Muzyka nocą Można mieć szerokie horyzonty I odczuwać Brak jakichkolwiek perspektyw Głupio być prawą ręką Szefa Mańkuta Pomysły przychodzą Na ogół do głowy Już pełnej pomysłów Do wojującego ateisty podchodzi się z duszą na ramieniu. Gołąbek pokoju też może nam narobić. Służby zdrowia nie wyleczy placebo. Dlaczego to byłoby dobre? Nie możemy zżyć na bezludnej wyspie. Zludnilibyśmy ją bowiem. No tak. No jak można żyć na bezludnej wyspy? No? Dobre. Polacy częściej się dzielą niż łączą. Ja przed chwilą była mm, myśl dotycząca Wielkanocy, więc to jest już innego dnia. Polacy częściej się dzielą niż łączą, ale raz w roku łączą się dzieląc opłatkiem. Król błazen. Oszczędza na etatach. Teraz proszę każde słowo osobno rozumieć. Perfekcjoniści w znacznej mierze należą już do perfektum. Ja sobie wyobrażam profesora Miotka, który to mówi, nie? Perfekcjoniści w znacznej mierze należą już do perfektum. Zespół Tears for Fears. Dziś myśli nocą po godzinie pierwszej różnych innych autorów, a teraz jeszcze przez kilka minut Krzysztof Bilica. Ja powiem, co na koniec tej godziny powiem, kim jest pan Krzysztof, ale jeszcze mała porcja. Odnosić sukcesy może i chłopiec na posyłki, albo można powiedzieć odnosić sukcesy może kurier. Koniec. Far... O, to jest naprawdę super, proszę Państwa, to jest super. E... Są takie sytuacje, że idzie na coś kasa, prawda? Ale jest po prostu to widać, że to jest przepalona kasa, jak to się mówi. I teraz uwaga. Koniec forsy końcem farsy. Ach, doczekać czasów kiedy komputer będzie trącił myszką. Te, mm, te myśli są z y, początku wieku, właściwie z, tak, z pierwszych lat y, tego wieku, więc wydaje mi się, że zaczyna komputer y, już trącić y, myszką. Nie odnosi się cudzej korzyści, jak i duch czasu, taki i za duch. Robisz wszystko z sensem, zrób coś raz samodzielnie. <śmiech> Nie z sensem, tylko samodzielnie. Naprawdę, facet ma bardzo, bardzo yy, dużą wyobraźnię i teraz będzie informacja w ogóle skąd to i co to i dlaczego ja tutaj, prawda, o. Bo... Yy, przeprowadzając się i wykładając książki yy, na regale znalazłem właśnie yy, książkę Krzysztofa Bilicy Myślnik 303 aforyzmy z przekroju ja się nazywam Paweł okay? i teraz taki jest wstęp Zamieszczone w tym tomiku aforyzmy, a jest ich 303, pochodzą z tygodnika Przekrój, w którym publikuję od roku 2002. Większość ukazała się tam po raz pierwszy i tylko nieliczne zostały przedrukowane z mojego wcześniejszego zbiorku. Do przekroju dostałem się z rekomendacji mojego kolegi po fachu, muzykologa Andrzeja Chłopeckiego, znanego krytyka muzycznego i wyroczni w kwestii muzyki współczesnej. Brał tam udział w dyskusjach prowadzonych przez Tadeusza Nyczka. W redakcji przyjął mnie ówczesny szef przekrojowych rozmaitości Paweł Sito. Rozumieją państwo, nie? Czy po prostu? Przyszedł ten pan, pokazał swoje rzeczy. A mówię, no, nie dał się ukryć, że. Z dużą nieufnością. Aha, przepraszam, to trochę inaczej to okay, ja do historii, okej. Okay. Lecz kiedy przeczytał aforyzm, aby do wiosny, mawiają bałwany, lody zostały przełamane, od razu zgodził się, by wymyślony przeze mnie na prędce tytuł rubryczki brzmiał z głowy Krzysztofa milicy. Dwa lata później podobnie zatytułował swoją książkę Janusz Głowacki, nie umień. Na premierę wybraliśmy aforyzm Poezja jest ikebaną słów Aforyzm jednym ciętym kwiatem I ukazało się to 12 maja 2002 roku Bardzo mi się miło zrobiło Przypomniania sobie dawną historię Ale... Kiedy właśnie pan Krzysztof przyszedł do redakcji, no przecież wiedziałem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w przekroju, który przez całe lata 50, 60, 70. miał słynną rubrykę. Wówczas, kiedy był w Krakowie pismem, bo to było już po przeniesieniu do Warszawy, słynną rubrykę Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika. I mam również tę książkę, to ona wygląda niesamowicie. Jest to książka przed jakiś o 60 70 lat. Yy, proszę Państwa, nie tylko Krzysztof Wilica. Są również inni autorzy, autorzy yy, myśli, na przykład yy, Bracia Rojek, to byli słynni yy, autorzy yy, w przekroju. No i taka jest tu jedna. ręką nic, yy, ręką nie pozwól opaść, na przykład. Dobrze, to... Cieszę się, że mogłem y, pana Krzysztofa przypomnieć y, po latach sobie, ale również zaprezentować państwu. I mam nadzieję, że te właśnie myśli, tak, słowo myśl tutaj jest y, jak najbardziej na myśl, mam na myśli. Ym, po godzinie pierwszej wracamy do tych, y, no, aforyzmów. Inaczej y, można to nazwać.